Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 kwietnia jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis trójki. A w tym serwisie o tym, że pomoc dla ofiar wichur ma być wypłacana jeszcze przed świętami, tak nakazała szefowa rządu. Sprawdzimy też jak po nocnej nawałnicy wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku i o tym powiemy, że od dziś w barach mlecznych znów można dodawać przypraw do tanich dani. Straty są mniejsze niż się spodziewano, stan rannych nie zagraża ich życiu, a urzędnicy samorządowi mają wypłacać pieniądze poszkodowanym jeszcze przed świętami. Tak wynika z telekonferencji, jaką premier Ewa Kopacz, szefowa MSW i komendant główny Straży Pożarnej przeprowadzili z wojewodami z regionów, które najbardziej ucierpiały podczas nocnych wichur. Jak wyjaśniła naszemu reporterowi rzeczniczka rządu Małgorzata Kitawa-Błońska, Ewa Kopacz nakazała urzędnikom pośpiech.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 Pod warunkiem, że oczywiście dana osoba, dana rodzina pozostała bez środków do życia. Później oczywiście trwa szacowanie strat i ta kolejna transza, jeżeli są ku temu podstawy, to jest pomoc do 20 tysięcy złotych na modernizację i remont domów mieszkalnych. Najprostsza ścieżka jak zwykle jest taka, aby ludzie, którzy są poszkodowani, bezpośrednio zgłaszali się do samorządów. Samorządy przekazują taką informację do wojewodów. Wojewodowie podczas telekonferencji z premier Ewą Kopacz przekonywali, że wielu strat udało się uniknąć dzięki tak zwanemu regionalnemu systemowi który umożliwił wysyłanie SMS-ów i podawanie w lokalnych mediach komunikatów o zagrożeniu. W tej chwili, jak informuje Straż Pożarna, największe straty są w Lubuskiem, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i na Opolszczyźnie, a także na Dolnym Śląsku. O sytuacji w tym ostatnim regionie Andrzej Andrzejewski. Ludzie dopiero w blasku dnia dostrzegają, co nocą narobiła wichura i od kilku godzin telefony się urywają, twierdzą zgodnie oficerowie dyżurni z Komet Powiatowych Straży Pożarnej. Najwięcej zgłoszeń o przewracanych drzewach czy pozrywanych sieciach energetycznych otrzymali strażacy z Polkowic i Lubina. W tych regionach usunięcie wszystkich skutków wichury może potrwać nawet kilkanaście godzin. Nieco gorzej jest we wsiach koło Legnicy, m.in. w miejscowości Biała. Tam z jednego z domów wiatr zerwał około 50 metrów dachu i powalił jedną ze ścian. Trzeba było ewakuować pięcioosobową rodzinę. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Efektem wichur są jednak nadal zerwane linie energetyczne. Na Dolnym Śląsku prądu nie ma w tej chwili 8,5 tysiąca odbiorców. Chlebem, solą i pieprzem przywitają dziś w Nowej Hucie ministra finansów krakowskie kucharki. Mateusz Szczurek jedzie tam ogłosić, że od dziś w barach mlecznych znów można używać przypraw. Wcześniej było to zakazane pod groźbą cofnięcia państwowej dotacji. Krakowskie kucharki z wdzięczności zaprosiły ministra na obiad i o tym Paweł Pawlica. Wiadomo, że minister z Jadłospisu będzie mógł wybrać, na co tylko będzie miał ochotę. Zapewnia Zofia Kaczmarczyk, kucharka w Nowochódzkim Barze Mlecznym. To jest mielony, jest gulasz wieprzowy, są pierogi. Może bardziej przyprawimy, <grych> o te przyprawy właśnie chodzi. Waldemar Domański, twórca Inicjatywy Narodowy Bar Mleczny i autor petycji o przewrócenie przypraw w Jadłodajniach, będzie miał jednak dla ministra inną propozycję. Trochę tych miesięcy było, zanim się tam ktoś zorientował, że to chyba jest jednak wycieczka no, w złym kierunku. No tak leniwy może, co? Zakaz używania przypraw pod groźbą cofnięcia dotacji do potraw spadł na bary mleczne jak grom z jasnego nieba w grudniu, bo treści przepisów nie konsultowano z kucharkami. Jednak po rozmowach ministra z przedstawicielami krakowskiego zpołem na listę składników dotowanych potraw trafił imbir, tymianek, rozmaryn, lubczyk, cynamon, oregano, bazylia, kolendra, a nawet sos sojowy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na koniec serwisu przypominamy o projekcie trójka osobista. Od dziś z okazji naszych pięćdziesiątych trzecich urodzin mogą Państwo korzystać z nowych funkcji w samochodowych radioodbiornikach. Dzięki nim można zmienić prowadzących audycje albo usłyszeć innych gości. Jak zapewnia koordynator projektu Artur Joźwik dostępne będą też inne opcje.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 Halinka Wachowicz. walka na boisku, emocje dosłownie do ostatniej sekundy. No na pewno pierwsze uruchomienie będzie trochę uruchomieniem testowym, więc na pewno będą uaktualnienia oprogramowania. I wtedy będzie trzeba zjechać na pobocze, wyłączyć samochód, włączyć go z powrotem. Wtedy zczytają się nowe ustawienia i funkcjonalność programu. Ale mamy nadzieję, że takie sytuacje będą się zdarzały niezwykle rzadko. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Synoptycy zapewniają, że po południu wiatr będzie tracił na sile, ale na razie w porywach nadal może osiągać nawet 100 km na godzinę. Do tego przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo śniegu, a miejscami pojawią się również burze. Od 2 stopni na Mazowszu do 5 na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 jednym z przyczyników żołądkowo-twórcze w chorobie żołądka i dwunastnicy przeciwwskazania wrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą ciężka niewydolność nerek podmiot odpowiedzialny Bioprophil Polska Spółka z so.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 Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam państwa. Dzień dobry, 9 minut po południu. Niebawem rząd zajmie się zmianami w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe, bardzo poważne uprawnienia zyska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystko po to, by skutecznie chronić przed różnymi instytucjami finansowymi, proponującymi nie zawsze dla nas korzystne instrumenty finansowe. Prezes urzędu, jak informuje Gazeta Prawna, będzie mógł wstrzymać ich sprzedaż, jeśli uzna, że że na przykład te produkty kierowano do nieodpowiedniej grupy. Do takiej grupy można zaliczyć osoby o niskich dochodach, nie, nie mających odpowiedniej wiedzy, by ryzyko ocenić. Prawnicy wskazują na przykład polisolokat. Niektórzy uważają, że wiedzę dotyczącą inwestowania w instrumenty finansowe posiadają jedynie specjaliści. Jeśli zatem państwo dopuszcza funkcjonowanie skomplikowanych instrumentów, to musi chronić obywateli przed możliwością nadużyć ze strony Przedsiębiorców. Nie wszyscy podzielają taką zasadę. Nie brak opinii, że urząd to nie stróż, a każdy podpisywaną umowę może na przykład skonsultować z prawnikiem. Dziś pytanie, czy nowe uprawnienia dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są potrzebne? Moim gościem jest pani Anna Dąbrowska-Hanas, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów. Witam Panią, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Droga Pani, po co zmienia się ustawę, nadając nowe uprawnienia prezesowi urzędu, by skuteczniej ochraniać konsumentów przed różnymi instrumentami finansowymi? Ustawę zmienia się w celu wzmocnienia ochrony konsumentów, Przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców działającymi w, jakby w tej branży usług finansowych. Mhm. Także to jest rzeczywiście naczelny cel. Czyli sprawa dotyczy banków, parabanków, różnych firm pożyczkowych, tak? Tak, ale również ubezpieczycieli, wszystkich, wszystkich przedsiębiorców, którzy, którzy działają właśnie na tym rynku. Czy przykładem takiego instrumentu ryzykownego Mogą być polisolokaty? Tak, jak najbardziej. Z tym, że precyzyjnie się wyrażając, chodzi o ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jak najbardziej mieliśmy w tym zakresie e, pewne doświadczenia wskazujące na nieuczciwe działania przedsiębiorców e, i to nas między innymi skłoniło do podjęcia tej inicjatywy e, ustawodawczej. A legislacyjny urząd, przypomnijmy, nałożył ogromne kary za łamanie przepisów e, przy sprzedaży polisolokat. Dużo firm w ten sposób ukarano? U, tak, w ubiegłym roku wydano cztery decyzje, nałożono łącznie około 50 milionów kar na czterech przedsiębiorców. Jeśli zmiany wejdą w życie, to co będzie mógł dodatkowo zrobić prezes urzędu? Będzie mógł ostrzegać na przykład w środkach masowego o przekazu? Tak, jest to jedno z dodatkowych uprawnień przewidzianych w nowelizacji. Chcemy uzyskać podobne uprawnienia, jak w tej chwili ma Komisja Nadzoru Finansowego i móc ostrzegać konsumentów nie tylko przed działaniami nieuczciwych przedsiębiorców, ale też przed pewnymi niepokojącymi zjawiskami właśnie na łamach publicznego radia i telewizji. To jak takie ostrzeżenie może wyglądać? Jak to będzie brzmiało? Uwaga, drodzy klienci, na polisolokaty Wydaje mi się, że na razie jeszcze za wcześnie na formułowanie przypuszczeń co do tego, jak, jak będzie brzmiało ostrzeżenie, na pewno mm -hmm. będzie dopasowane do konkretnego przypadku, do konkretnych niepokojących zjawisk, które zauważymy. Tak, przypuszczam tyle, że sprawa jest ważna, jak to będzie sformułowane, bo na przykład będzie problem sporny. Na przykład urząd uzna, że jakaś oferta jest nieciekawa, podejrzana, czy nawet szkodząca a firma, która ten instrument oferuje, będzie miała inne zdania oczywiście. Na pewno przed podjęciem tego rodzaju działań prezes urzędu podejmie wszelkie działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. Nigdy to nie będzie działanie pochopne i na pewno zawsze wsłuchamy się w stanowisko przedsiębiorcy, który będzie mógł przedstawić swoje wyjaśnienia. Więc po rozważeniu wszelkich ryzyk dopiero prezes urzędu będzie podejmował takie działania Ostrzegawcze, także. Kiedy nabierze wątpliwości, tak? I kiedy uzyska informacje od przedsiębiorcy, jego wyjaśnienia, tak aby mieć pewność, że te działania, które podejmuje w zakresie ostrzegania konsumentów, rzeczywiście są uzasadnione. Może dojść do sytuacji, kiedy to mimo ostrzeżeń firma finansowa czy bank znajdzie klientów, którzy z czasem uznają. Że zostali poszkodowani. Niezależnie od tych ostrzeżeń, o których rozmawiamy, urząd może wszcząć postępowanie, nałożyć karę? To będzie zależało na pewno od y, konkretnych okoliczności sprawy, ale w moim przekonaniu tak, będzie to możliwe. Ostrzeżenie może dotyczyć zarówno produktu, jak domyślam się, ale również y, konkretnej firmy, czy tak? Tak. Nie jest to wykluczone. Rzeczywiście mogą być takie przypadki, kiedy ostrzeżenie przed działaniami określonej firmy mogłoby być uzasadnione. To jakich podmiotów będzie mogła dotyczyć taka decyzja? Decyzja o ostrzeżeniu już mówiliśmy, zatem banków, parabanków, firm pożyczkowych. Urząd będzie mógł wydać również decyzję o wstrzymaniu sprzedaży jakiegoś produktu, tak? Tak, może jeszcze tylko sprostuję odnośnie tych ostrzeżeń, ponieważ one będą dotyczyć nie tylko tych usług finansowych. Jest to uprawnienie takie przekrojowe, horyzontalne, dotyczy, dotyczy w ogóle działalności prezesa urzędu co do wszystkich praktyk. Natomiast rzeczywiście nowością w zakresie tak zwanej, nowością będzie tak zwana decyzja tymczasowa w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prezes urzędu przed formalnym zakończeniem postępowania, będzie mógł zobowiązać przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań, które w ocenie prezesa urzędu są wyjątkowo, rodzą wyjątkowe zagrożenia dla konsumentów. Zmieni się również czas przedawnienia w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tak w tej jakie, chwili... to, jakie to może mieć znaczenie? W tej chwili okres przedawnienia wynosi rok od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to okres zbyt krótki, nie pozwala nam uchwycić wszystkich tych nagannych działań na rynku, które wymagałyby naszej interwencji i planowane jest przedłużenie okresu przedawnienia do trzech lat od końca roku, w którym zaprzestano praktyki. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze pani Anna Dąbrowska-Hanas, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest moim gościem 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy nowe uprawnienia dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są potrzebne? Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl Przeciw małpa polskieradio.pl 19 minut po południu program trzeci Polskiego Radia, 7 trójek na początku, 22 za, a nawet przeciw. Pan Paweł napisał, w dobie internetu forów konsumenckich, ułokik nie jest w ogóle potrzebny. To a propos tej wypowiedzi, pierwsza strona dzisiaj dziennika gazety prawnej. Grupy zgonowe ścigają spadkobierców. Firmy pożyczają pieniądze seniorom, czytamy, a później windykują ich rodziny. Ściągają nawet kilka razy więcej niż powinny. I co nam z tego, panie Pawle, że wiemy, skoro nie wiemy, jak się przed tym bronić? Siedem trójek na początku 22. Panie Robercie, witam, Halo. Witam panie Kropo. Dzień dobry Tylko, bo ja chciałbym może troszeczkę zmienić pytanie mm -hmm. o sensowność działania u OKIK-u. Nieuczciwy przedsiębiorca zostaje ukarany przez OKIK UKIK i pieniądze trafiają do, jak przypuszczam, Skarbu Państwa. Czy nie bardziej sprawiedliwe by było, aby taki przedsiębiorca musiał zwrócić nadpłacone pieniądze... Wszystkim? Poszkodowanym poszkodowanym, mm -hmm. a u Kik być może dodatkowo jeszcze jakąś karę, no bo w tej chwili Łokik stwierdza, że przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, kogoś przedsiębiorca, nie, przedsiębiorca nieuczciwy kogoś oszukał, mm -hmm. a ci poszkodowani klienci i tak nic z tego nie mają, a tak naprawdę zasilamy budżet. Coś w tym jest, zwłaszcza, że pieniądze to nie małe. Otóż powoływaliśmy się na przykład tych polisolokat. Jak wspomniała moja rozmówczyni, ukarano kilka firm. Łączna suma dla czterech firm sięgnęła w ubiegłym roku 50 milionów złotych, z czego na dwie firmy nałożono kary przekraczające 20 milionów złotych. Pani Justyno, witam. Halo? Pani Justyno? A może Pani Ida? Halo? Dzień dobry? Siedem trójek na początku. 22. Dzień dobry. Mam prośbę o ściszenie radia. To na początek. Andrzej Rotter, dyrektor generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wydaje się, że widzenia takiego jak to, że niektóre praktyki przedsiębiorców, a pamiętamy z niedawnej historii tak zwane wielkie afery, sprawy, które ciągnęły się przez bardzo długi czas bez pozytywnego efektu w postaci rozwiązania problemu czy przeciwdziałania skutkom jakichś zjawisk. To wydaje się, że z tego punktu jest bardzo racjonalne. Natomiast to, co przy tej okazji trzeba powiedzieć, i to z punktu widzenia organizacji, która ma piętnastoletnie doświadczenie zaangażowania w proces legislacyjny jako strona społeczna. Oczywiście, że tak zwany diabeł legislacyjny leży zawsze w szczegółach. Na poziomie założeń propozycje zmian wydają się być racjonalne, natomiast my czekamy na to, żeby został przygotowany i upubliczniony już proces konkretny. Zmian w stosownej ustawie, wtedy z całą pewnością można będzie się odnieść do konkretnych zapisów i zweryfikować, czy zapowiedzi, które wydają się być godne uwagi i bardzo racjonalne, czy takie są w rzeczywistości. Jak napisał słuchacz, w Holandii ten system działa i są takie ostrzeżenia. Pani Ido, halą? E, tak, dzień dobry. Dzień dobry. Więc, moim zdaniem, takie ostrzeżenia są bardzo potrzebne, bo jestem w tej chwili właśnie ofiarą takiego przedsiębiorstwa, które od czterech lat sprzedaje energię elektryczną i skuszyłam się na niższą cenę. Przez te cztery lata oni zmuszali mnie do nadpłat, mm -hmm. które sięgnęły półtora roczną um, płatę za tą energię, i teraz. Um, A co to za firma? energetyczne centrum mm -hmm. i y, teraz zdecydowali się zwrócić tą nadpłatę, bo nie mogą już dłużej jej ukrywać nie mogli, ponieważ RWE y, ma swoją stronę z, licznik, y, z odczytem liczników i y, y, trwa to już w tej chwili ponad 40 dni y, y, y, dali sobie 30 dni na zwrot tej nadpłaty i w dalszym ciągu jej nie zwracają i podejrzewam, że nie będą chcieli zwrócić do końca roku Ponieważ na fakturze napisali, że um, nadpłaty zostaną przeznaczone na bieżące płaty. Obawiam się, że nie jest pani jedyną osobą poszkodowaną przez firmę sprzedającą prąd. Pan Rafał, panie Rafale, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kudo. Dzień dobry, panu. To, proszę pana, jeśli chodzi jeszcze o kwestie energetycznej, to wyspecjalizowały się firmy, duże firmy sprzedaży z energii na przepłaty, to znam to sprawę kilkanaście tysięcy złotych na wpłaty, 30 dni na zwrot na wpłaty, to jest znana historia, proszę wygooglować, ale jeśli chodzi o temat, to wydaje mi się, że w praworządnym państwie takie kwestie powinny roz, yy, rozstrzygać sąd, yy, jeśli sędziowie byliby kompetentni, a on szybka decyzja sądu, silna, zablokowana, to są ostrzeżenia, to jest mało, mało, wiarygodne, mało skuteczne są, ponieważ Undergoldi też były gdzieś tam na KNF-ie ostrzeżenia, ale takich osób trzeba po prostu podkładać, zamykać. No, ale nie, tym nie. razem, jak być może pan zauważył zapewne, te ostrzeżenia będą miały troszkę inny charakter, będą by ogłaszane w środkach masowego przekazu, jak sądzę, będzie o nich po prostu głośno. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? E, dzień dobry, panie Kupo. Dzień dobry, ja przypomnę e, tylko pytanie, czy nowy uprawnienia dla urzędu. Ochrony konkurencji konsumentów są potrzebne. Jak najbardziej tak, natomiast chciałbym podkreślić taką kwestię, że Urząd Ochrony Konkurencji oczywiście zajmuje się monopolistami na naszym rynku, czy też zajmuje się klientami, czy też, którzy są poszkodowani. Natomiast nie pomaga żadnym w żaden sposób małym firmom, które też są, że tak powiem, wykorzystywane poprzez nieuczciwą konkurencję dużych firm czy też małych firm. Chciałbym, żeby użyn konkurencji też zajął się takimi sprawami, którymi się w ogóle nie zajmujemy. My, małe firmy, czy też przedsiębiorcy mali, muszą po prostu z tym iść do sądów. Więc niestety jest to tyle problemowe, że wiadomo, jak sądy działają w naszym kraju. A taka instytucja też powinna się zajmować właśnie nieuczciwą konkurencją w stosunku do małych firm, czy też małych firm w stosunku do dużych. 22, 26 nie? prawie minut po. Po południu. Pani Justyno, dzień dobry. To chyba druga już próba, Pani Justyny. Pan Krzysztof, halo. Panie Krzysztofie? Siedem trójek na początku, 22. Panie Krzysztofie, słyszymy się? Tak, jestem. Bo witam proszę, Pana. Pani, się nie no i dla mnie u, u jest niewiarygodne, jak badali yy, rzeczone już przeze mnie na przykład prywatyzację tak zwaną polskich kolei no to też stwierdzili, że, nie, że jest zgodne. W końcu badali, badali miesiącami tak jak CBA i, i, i stwierdzi, że jest zgodne. No afera jest straszna, straciliśmy to tracimy. To, to Panie znaczy... Krzysztofie, ale do głównego wątku proponuję, to znaczy, dobrze? Tak, nie zastąpimy ułokikiem wiarygodnym czy niewiarygodnym nawet reformowanym państwa. To znaczy no, normalne państwo narodowe ma swoje polskie normy, które chronią obywateli, to jest potężna machina, kontroli, sprawdzania. Natomiast takie wybiórcze, to będzie pozorowane raczej działanie na uspokojenie, no dotyczy kilku branż. No nie wyobrażam sobie staruszki 80-letniej, która gdzieś tam z wielkich billboardów, za które zresztą będziemy płacić, bo to jest Urząd Państwowy, rozumie to, że się nie ma tam z Tauronem yy, powiedzmy umowy zrobić, bo jej się to nie opłaci, tylko się opłaci. No przecież to, to w ogóle jest jakieś no... Yy, nie, nie a ja się Zakłada ja pytać... pan panie Krzysztofie, że ta staruszka będzie nierozumna. Ja zakładam inaczej. Pani Marta napisała, nowe uprawnienia wyglądają mi na następny sposób kontroli, a nawet dławienia gospodarki. Czemu winny i nagradzany karą jest jak zwykle przedsiębiorca czy bank w momencie, kiedy jego klient nie zada sobie nawet trudu na zapoznanie się z ofertą, a później domaga się odszkodowania. Pani Małgorzato, witamy. Halą? Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. No, faktycznie zdecydowanie jestem zatem za jakby zwiększenie uprawnień. W każdym bądź razie ja na przykład miałam sytuację taką, też z Tauronem, bo widziałem, że ktoś tam też wymienił tą nazwę. Tutaj akurat sytuacja była odwrotna. Póki umowy miałam podpisaną z właśnie Tauronem, nie odczytywali prawidłowo z Platformy mm -hmm. Energii, energetyki, nie odczytywali prawidłowo odczytów, tylko sobie za, y, y, za, zaokrąglali i robili jakąś średnią. Efekt był taki, że jak się zdążyłam zorientować i wypowiedziałam im umowę, to dostałam takie przeliczenia z trzech lat dodatkowo. Wszystko, co wtedy, co faktycznie było na, na tej platformie pokazane, wszystko było y, przeliczone. Y, y, czyli ja miałam domiar taki, że po prostu oczy mi wyszły. Nie? Także generalnie oszustwo na każdej linii, a firma, która ta się właśnie miniła, jako firma, która dużo taniej sprzedaje, energię, ja owszem miałam taniej, ale tylko iluzorycznie. No, w momencie składania oferty zawsze tak jest, potem to bywa, że się zmienia. Pan Zbigniew, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, do czego jest taka instytucja, skoro majestacie w prawa, wszystkie monopolistyczne firmy robią następującą rzecz, na przykład szac szacują, ma pan szacunkowo przedpłatę na energię i wychodząc z takiego, że na przykład pan zamyka firma i pan nie, nie zużywa energii. Mówi pan, proszę mi zweryfikować o liczniki. Mam w liczników, nie zużywam teraz energii. I proszę pana, sytuacja jest taka, że nikt nie broni ludzi przed, przed tym, iż naliczane są karne odsetki za to, że nie wpłaca pan w terminie szacunkowych przekład. Czyli nie mhm. dość, że mam jeszcze nadpłatę, to jeszcze jestem karany odsetkami za to, że nie wpłacam szacunkowych przekład i ktoś ma moje pieniądze, a ja nie korzystam z tego. Ciekawe rozwiązanie, prawda? Pan Krzysztof jeszcze? Panie Krzysztofie? Panie Kubo, ja już dzwoniłem wcześniej odnośnie energii i prosiłem, żeby kiedyś Pan zrobił na ten temat audycję. Mhm. Otóż tak, jeżeli licznik mnie okrada o 37,6%, tak? E, przyjeżdżają ludzie, zabierają ten licznik, a oni mi mówią potem, że ja ich okradam. Więc to idzie do sądu, do prokuratury. W prokuraturze e, prokurator e, tego e, uznaje, że jestem niewinny, mhm. e, ale e, z drugiej strony e, z, e, z pozwu cywilnego e, jest tak zwane, e, jest tak zwane e, no, wezwanie o zapłatę. I e, tego, i w tym sądzie sędzia stwierdza, że uznaje mnie za niewinnego, ale wedle przepisów, które obowiązują, no niestety jestem winny i muszę zapłacić. Pan Krzysztof, e... jeszcze jeden. Panie Krzysztofie, halo. Halo, coś krzyki dzisiaj dzwonią. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie, Dzień dobry, panie ja, ja mam tak, taką uwagę. Jak to jest, że w stosunku do, do małych, mniejszych przedsiębiorstw, oszustów, to państwo, i mimo coraz większych uprawnień organów państwowych, coraz więcej ilości tajnych, nietajnych, innych jakoś nie jest w stanie sobie poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o szarego obywatela, to mu za byle mandat, za byle co wydrze z gardła, uruchamiając całą machinę biurokratyczną, prokuratorską, windykacyjną i jaką tam tylko sobie mamy, nie jest w stanie tego zrozumieć. Takich rzeczy ludzi, którzy wysyłają podszywając się RS, fałszywe maile z loginem do, do banków, etc., etc., etc. Są to znane firmy, wiele wiadomo, gdzie się mieszczą, i nic nie można, mimo dalszych uprawnień. Tak a, Kowalskiemu, a Kowalskiemu wiatr w oczy, Jarosław Ryba, prezes zarządu Związku Firm Pożyczkowych. Nowe uprawnienia dla Łokiku są potrzebne, bo obecna ustawa budzi wiele kontrowersji. Przedsiębiorcy bardzo często zgłaszają, że działania uokik nie do końca są przejrzyste. Nie znają oni treści klauzul niedozwolonych. Cały ten zbiór związany z klauzulami abuzywnymi jest nieczytelny. Dlatego zmiany w prawie są potrzebne i wydaje się, że idą one w dobrym kierunku. Na pewno ułokik będzie mógł działać szybciej, a przez to efektywniej. Także powinna na pewno poprawić się ochrona konsumentów na rynku nie tylko usług finansowych, ale gdy te przepisy nowe sprawdzą się na rynku usług finansowych, powinno zostać zaimplementowane na wszystkie inne gałęzie gospodarki. Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy prowadzą uczciwy, przejrzysty biznes, no nie ma się czego obawiać. Dlatego też my raczej pozytywnie opiniujemy propozycje tych zmian. Zarówno te przepisy, które będą mogły wprowadzić, zaaresztować w pewien sposób produkt finansowy i wstrzymać jego sprzedaż, to chociażby uchroniłoby konsumentów przed takim nietrafioną sprzedażą, jak chociażby w przypadku polisolokat. Jak również podoba nam się pomysł, aby UOKiK mógł ostrzegać przed praktykami naruszającymi interes konsumenta w przekazach publicznych. W ten sposób będzie mógł szybko i bezpośrednio dotrzeć do konsumentów, aby ostrzec ich, gdy zauważy jakieś niepokojące wydarzenia na rynku, takie jak chociażby parabanki i Ambergold. 28 minut do godziny 13. Moim gościem jest pani Ewelina Milan, prawnik, wykładowca uczelni łazarskiego. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry. Panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom, przede wszystkim słuchaczom, tak, którzy w ten przedświąteczny czas chcą być z nami i chcą też, jak słyszałam, dzielić się swoimi doświadczeniami. Tak jest. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów będzie wyposażony, jak wiadomo, w nowe uprawnienia po to, by skuteczniej chronić konsumentów przed różnymi instytucjami finansowymi. Potrzebne to zmiany, co do zasady, według Pani? Panie redaktorze, ja swoją wypowiedź podzielę wyjątkowo na dwie części. Pier bardzo proszę. Pierwsza, korzystając z okazji, dla mnie to jest bardzo istotne, ja bym chciała pogratulować całemu zespołu Łokiku za dotychczasową pracę, bo myślę, że tutaj nikt nie ma zastrzeżeń. Wszyscy widzimy, że Łokik naprawdę jako urząd otworzył się na obywatela. Wszyscy widzieliśmy, jak, jak dostosowuje się nasze prawo do wymogów unijnych. E, wszyscy widzimy, jak Łokik stara się podnieść świadomość konsumenta. Tak? Tutaj można przytoczyć prosty przykład, że jeszcze 2-3 lata temu większość Polaków myślała, że jak nie ma paragonu, nie może złożyć reklamacji. Mm -hmm. I myślę, że najważniejsza rzecz, tak, to z punktu widzenia wykładowcy uczelni łazarskiego, ja gratuluję w, e, wzrostu znaczenia praw konsumenta jako przedmiotu e, na wydziałach prawa, I to, bo to też jeżeli spojrzymy w szerokiej perspektywie jest naprawdę istotne. Natomiast co do zmian, no tak, to właśnie, bo się do pytania. podejrzewam, że były pochwały, to teraz będą słowa krytyczne <grych> albo co no, najmniej zdystansowane. Ja bym powiedziała, że zdystansowane. Ja sobie przy każdej opinii, którą robię do prawa konsumenta zadaję podstawowe pytanie. Co z tych zmian ma przysłowiowy Kowalski? Mhm. Tak, Każdy wie, że prawo jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy prawo i mamy ludzi. To jest jeden organizm. Jeżeli tworzymy coś, to musimy tworzyć coś dla obywatela. I w odniesieniu nawet do wczorajszej publikacji w dzienniku Gazecie Prawnej, mm -hmm. ja tak sobie spojrza spojrzałam, taki Kowalski przeczytał o zawrotnych karach, tak, 50 milionów złotych. Tylko jeżeli on podpisał taką polisolokatę, to jego pytanie jest, ale co ze mną? Gdzie są moje pieniądze? Co ta zmiana spowoduje dla mnie? Ja z doświadczenia ze swojej własnej praktyki wiem, że indywidualny konsument sytuacji, kiedy zderzy się z całą tą machiną, jest bezbronny potem w sądzie. To jest prawda, ale spróbuję bronić tych zmian, bo zastanawiam się, cóż złego w tym, że urząd będzie na przykład publicznie ostrzegał przed niektórymi firmami albo produktami. Może dzięki temu parę osób uniknie kłopotów albo wieloletnich procesów, no nie mówiąc już o stratach finansowych. Zastanowi się ja bym zadała pomyśli, sobie pytanie że ten ten miły pan, opiekun klienta, jak to szumnie czytam czasami na wizytówkach że ten opiekun klienta może nie jest moim jednak opiekunem tylko opiekunem interesów banków i dwa razy należy się zastanowić ja bym sobie zadała inne pytanie, jak to możliwe że w państwie prawa my w ogóle musimy ostrzegać, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji, jak to się dzieje jeżeli piszemy o karach 50 milionów, a ciągle takie sytuacje się zdarzają, to może te kary są za niskie. Może jest tak, jak powiedział słuchacz prze, przede mną, tak? że te firmy, mimo tego co robią, cały czas im się to opłaca. Może kary są za niskie, zgoda, chociaż akurat w przypadku kar nakładanych przez UOKiK, z tego co wiemy, te kary no, na przestrzeni tych ostatnich lat bywały bardzo, bardzo wysokie. Ale my widzimy cyferki, a jak one się odnoszą do całości budżetu. Do relacji, prawda? Tak, to mhm. trzeba, tak, my nie możemy patrzeć, że my mamy sumę 50 milionów i to na nas robi wielkie wrażenie. Nie, mhm. to, tak nie możemy patrzeć cząstkowo. Na te kary trzeba spojrzeć przez całe przedsiębiorstwo. No i przed, przez pryzmat zarobków na, na tym ryzykownym produkcie, prawda? Tak, tak. Odnosząc się jeszcze właśnie do, do tego, co pan powiedział, do tych ostrzeżeń, ja nadal stoję na swoim stanowisku, które wyraziłam już w artykule, że my przede wszystkim musimy wyedukować Polaków. Każdy Polak musi wiedzieć tak, jak, po co chodzi do dędystów, bo sam nie wyboruje zęba. Ale z całym szacunkiem, a może właśnie z powodu szacunku dla wiedzy autorytetu, no nie każdy Polak nagle stanie się prawnikiem. Nie każdy będzie biegle oceniał e, czytaną umowę. Ale my tu nie mówimy, żeby on to robił. Tak? Dlatego Polak sam nie boruje zęba, tylko idzie do specjalisty. Mm -hmm. I tutaj musimy pokazywać od, na od najmłodszych lat. Tak? Idziesz do dentysty borować zęba. Idziesz do prawnika skonsultować umowę. Mm. Ale też wiesz, że jak on ci skonsultował... To on za pewne kwestie ponosi odpowiedzialność za to, co ci powiedział. No, pięknie teoretycznie to wygląda, a w praktyce wygląda nieco inaczej, bo y, zawsze przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem. Tylko w przypadku np. podpisywanych umów z bankiem, ja się pytam, po co? Skoro klient w banku najczęściej słyszy, że to jest nasza standardowa umowa, procedura, bank żadnych zmian y, nie przewiduje. Ale tu możemy podejść z drugiej strony. Dobrze wiemy, że umowy można w Polsce negocjować, tylko nikt z Polaków nie wie, że może negocjować. A Myślę, drugie, myślę żeby... że wielu, wielu słuchaczy, którzy byli poniekąd zmuszani, bo nie było innego wyjścia do podpisywania umów kredytowych rozliczanych we frankach, pewnie będą mieli inne zdania. No, panie redaktorze, ale tutaj się możemy jeszcze zastanowić nad inną rzeczą, tak? Niech pan zobaczy, oni byli zmuszani, a dlaczego oni nie mieli w głowie świadomości, że ktoś im może pomóc? Mm -hmm. Oni wyszli z takiego założenia jak ten słuchacz, Przecież nikt mi nie pomoże Przedstawić, Więc uświadomić gdzie... ryzyko chociażby, prawda? Znaczy uświadomić ryzyko I odróżnić donosicielstwo Od postawy obywatelskiej, tak? Że zanim podpiszę i oni mi mówią Że to jest umowa standardowa A ja czuję, że jest coś nie tak To przecież mogę pójść też do łokiku Czasy są takie, że niektórzy uważają, że świetną rekomendacją, w zasadzie wystarczającą, rekomendacją uczciwości firmy, tak to nazwę, są jej reklamy w radiu i w telewizji. Tymczasem reklamować mogą się również firmy nieuczciwe albo zapraszające do podjęcia bardzo ryzykownej gry, dużego ryzyka. Teraz, jak oceniam te zmiany proponowane, ktoś to będzie wcześniej, przynajmniej w części, weryfikował. To źle? Mm. Ja myślę, że przy tego rodzaju regulacjach rozmów nigdy za mało, prawda? Jest, jest teraz pytanie z kim będziemy rozmawiać, czy będziemy rozmawiać z grupami, które przed, przedstawią nam kilka poglądów, czy będziemy patrzyli tylko na przedsiębiorców, czy to co podkreśliła na początku rozmowy, to co jest dla mnie najważniejsze, na tego pojedynczego Kowalskiego. Tak, bo ja pochwaliłam urząd, uważam, że naprawdę, naprawdę robi dużo, tak? I takie wielkie szapoba dla całego urzędu. Tylko teraz pora jest na tego małego Kowalskiego. Kary już mamy duże. Tylko teraz pomóżmy temu małemu Kowalskiemu. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Za kilkanaście minut Ewelina Milan, prawnik, wykładowca uczelni łazarskiego, jest moim gościem.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 years written songs only Pan Marcin komentuje piszący Geneza omawianych dzisiaj problemów w braku szacunku do ludzi. Brak szacunku bierze się ze słabości, które jak wiemy, zawsze zachęca ludzi złej woli. Państwo nigdy nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa. Rozwiązaniem jest powszechny dostęp do broni. Siedem trójek na początku, 22. za, a nawet przeciw. Pan Jędrzej, z nami witam pana, Halą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem nawiązać trochę do pytania, co z tym małym Kowalskim, które przed chwilą pani, pani prawnik zadała. Tak, i co Otóż z tego wszystkiego dla Kowalskiego wynika? Jasne. Działania Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów doprowadziły do wpisania jednej z ubezpieczalni, o których pan dzisiaj, dzisiaj mówi, mhm. postanowień wzorca umownego tej ubezpieczalni na listę klauzul zakazanych. Skutek dla Kowalskich jest taki, że. Ubezpieczalnia nie może wyciągać względem nich e, negatywnych konsekwencji, wynikających chociażby z opłat likwidacyjnych, które dokładnie zostały wpisane. Mm -hmm. e, ta ubezpieczalnia, e, której nazwa zaczyna się na literę A, e, została również ukarana najwyższą karą w kwocie przekraczającej 23 miliony złotych i grzecznie wszystkim Kowalskim oddaje pieniądze, które zostały potrącone. Natomiast problem, który jest, jest taki, że w jakiś sposób Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów dość wybiórczo podszedł do ubezpieczalni, ponieważ tak mocno potraktowana została tylko jedna z ubezpieczalni, podczas na rynku włoska firma, która generalnie ma dosyć czerwone logo, czy skandynawska firma z zielonym logiem, czy firma o nordyckich korzeniach, która została kupiona przez PKO, stosuje mhm. dokładnie takie same postanowienia we swoich ze... W swoich wzorcach żart umownych, natomiast z jakiegoś względu e, te zapisy nie zostały wpisane na listę klauzul zakazanych, e, co, co skutkuje jakby powszechnie dla wszystkich konsumentów. E, I w dalszym ciągu gdzieś tam, gdzieś tam gdzieś tam te środki, które zostały potrącone, e, te ubezpieczalnie twierdzą, że wszystko jest w porządku i, i że zasadniczo działały na, na podstawie umowy. Niemniej tam zapisy jak są. Słyszeliśmy, panie Andrzeju, broni pan. A jednak e, my, poglądu, że z tego dla Kowalskiego coś wynika. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panu. E, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Panie Kubo, ja mam, ja mam taką, tak, tak, takie pytanie, tak, tak, takie prze, przewrotne. Mianowicie, e, e, Łokich ma nas chronić i ostrzegać przed komercyjnymi przedsiębiorstwami z różnych branż finansowych, nie finansowych, ubezpieczeniowych, czy nie mógłby się zająć i ostrzegać i, i, i pomagać nam e, e, przed tymi e, państwowymi urzędami, urzędnikami? Chronić <śmiech>, pan... nas przed, przed, przed tymi nieuczciwymi zagraniami różnych e, urzędów skarbowych interpretujących r, r, różnie te same przepisy przed CUS-em, przed komornikami. E, jeżeli nie, to proponuje pan de facto powołanie takiego urzędu ochrony przed państwem, tak? No, czy no, konsumentem jesteśmy również my, tak? Coś... Bo państwo, państwo, ochrona konsumenta, no to ochrona konsumenta, nie tylko przed, przed jednymi że tak powiem, no, nieuczciwymi e, przedsiębiorstwami czy podmiotami, ale również przed państwem, jeżeli, jeżeli państwo tak Coś tak. jest na rzeczy. Polecam dzisiaj pierwszą stronę również dziennika Rzeczpospolita. Od 1 kwietnia czy tam kwestionowanie decyzji podatkowych stanie się jeszcze trudniejsze, a może wręcz niemożliwe. Od tego dnia w sprawach organizacyjnych, finansowych i prawa pracy Izba Skarbowa urzędy skarbowe stają się jednym ciałem. Eksperci twierdzą, że to złamanie konstytucyjnej zasady dwuinstancji postępowania podatkowego, bo po co odwoływać się od niekorzystnej decyzji, skoro zajmie się nią przełożony urzędnika, który ją wydał. Ciekawe rozwiązanie, siedem trójek na początku 22. Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny miesięcznika finansowego Bank. Nowe uprawnienia są potrzebne z tego prostego powodu, że tak jak słusznie kiedyś zaznaczył minister Mateusz Szczurek, jest zawsze przewaga informacji po stronie banku, a mniejsza po stronie klienta. I tego typu rozwiązania są zgodne z tym, czego oczekuje od Polski Bruksela, Unia Europejska. Jest wzmocnienie pozycji konsumenta w stosunku do instytucji finansowych. Dotyczy to nie tylko klauzul abuzywnych, czyli klauzul niedozwolonych w umowach. Ale tego, że obowiązkiem instytucji finansowych jest tłumaczenie klientowi, czy dany produkt bankowy czy finansowy jest mu naprawdę potrzebny, czy rzeczywiście rozumie zasady, które są zawarte w umowie. I tego typu regulacje są nie tylko, że reakcją na kryzys światowy z roku 2008, ale w gruncie rzeczy chronią interesy też sektora bankowego przed błędami, przed kłopotami ze spłatą długów, rad, kredytów, które były zbyt pochopnie wzięte przez klienta. To jest bardzo rozsądne rozwiązanie z każdej perspektywy i z pozycji klienta i z pozycji samego sektora finansowego w Polsce. Panie Robercie, witam. Halo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Ja mam takie przemyślenie, jeżeli chodzi o działalność nie tylko instytucji finansowych, ale ogólnie instytucji w Polsce. Proszę zobaczyć ucieka się od tego, żeby wprowadzić licencję. Powinna być, powinna być licencja na prowadzenie danej działalności, przypisana do, do, do osoby, która to prowadzi, nie na tej zasadzie, że zmieniamy instytucje. Ludzie są te sami, te, ci sami. Prowadzimy, żeby uzyskać licencję, należy mieć zabezpieczenie finansowe. Może być to ubezpieczone i w jakikolwiek sposób nie karać ludzi. 50 milionów ta kara jest w ale w momencie, kiedy jest zabezpieczenie finansowe, nie ma problemu w razie jakiegokolwiek kantu na ściągnięcie tych pieniędzy. I nie, nie odbędzie się to wtedy w ten sposób, że ktoś tam zniknie gdzieś tam w, w przestworzach, tylko te pieniądze w odpowiedniej instytucji zostaną. Po, proszę w ogóle zwrócić uwagę, biura turystyczne muszą mieć e, sumę gwarancyjną, jakieś tam zabezpieczenie finansowe, bo muszą mieć ubezpieczenie na to, że gdyby się tak przydarzyło, to należy ludzi ściągnąć gdzieś tam za granicę, gdyby coś się stało. Dziś Potem pytanie, na... czy nowe uprawnienia dla Uokik są potrzebne? Pani Maja Halą? Halo, panie, Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam kobiety, żeby dzwoniły, bo bardzo dużo mężczyzn telefonuje do Pana. Podziwiam, podziwiam doświadczenie tych mężczyzn, ale kobiety mają również doświadczenie i zachęcam kobiety, żeby telefonowały. Powiem tak, Tauron Polska Energia, jestem za tym, żeby Łokik miał większe uprawnienia, ale to jest takie to jest błędne koło. Bo ciekawa jestem, co by Łokik stwierdził. Jeżeli Tauron Polska Energia podaje klientom informację, iż jest tak zwana opłata manipulacyjna, około jednego euro, to jest dużo w Polsce i e, ta opłata manipulacyjna to jest opłata za wystawienie rachunku, prowadzenie weryfikacji licznika, za wszystkie procedury i nie są informowani klienci, że nawet jeżeli stawka energii w ciągu dwóch lat na zawarcie umowy nie wzrasta, to opłata manipulacyjna może wzrosnąć. A druga mhm. rzecz, główny udziałowiec KGHM Polska Mediaza, jeżeli dobrze pamiętam, Tauronu, jeżeli się nic nie zmieniło, perła w koronie polskiej, e, polskiego budżetu e, są zakusy rządu polskiego, żeby sprzedać KGHM Polska Mediaza. To się Jestem w stanie z Tauronem i jaka będzie cena energii w Polsce klientów Tauronu? Proszę to zweryfikować, naprawdę. Bardzo dziękuję za telefon. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie? E, kłaniam się uprzejmie. Witam pana. E, proszę pana, czy pan wie, co to jest certyfikat rzetelna firma? No, słyszałem o takim certyfikacie. Dlaczego pan pyta? Co konkretnie A pan dlatego, ma na myśli? Bo to jest bardzo fajny certyfikat. Otwiera mm -hmm. pan dzisiaj firmę. Następnego dnia rano dostaje pan maila, mm -hmm. że może pan dostać zaświadczenie, że pan jest fantastycznie rzetelnym y, y, y, przedsiębiorcą. No. Zaświadczenie płatne? Ej, proszę pana, tak. Tam koło 300 zł pan zapłaci. Nie jest to drogo. A firma, która wystawia panu to zaświadczenie, dostała informację z wczorajszego dnia, że pan sobie działalność. Mm -hmm, no to... I proszę pana, już pan jest rzetelny od rana dzisiaj. Ha, a z drugiej strony by świetny pomysł na zarabianie szybkich klientów. Ale jeżeli 400 przedsiębiorstw otwiera nową działalność dziennie mm -hmm. i 300 jest tak zwanych no mało zorientowanych, delikatnie mówiąc, to proszę pana, łatwo sobie wyobrazić, że ta firma codziennie ma krawy zysk. Prawda? Cezary Kazmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W moim przekonaniu one są niewystarczające. Ja już to mówiłem kilkakrotnie, ale niestety, no, poziom demoralizacji tego sektora świata finansowego, czego takim podręcznikowym przykładem są te polisolokaty, które w moim przekonaniu są po prostu oszustwem zwykłym, to chyba spowoduje to, że te środki powinny być chyba jeszcze bardziej drastyczne, Trzeba oddać jakoś pod kontrolę sądową, żeby Urząd Ochrony Konsumenta i, i Konkurencji, także KNF, mógł po prostu wstrzymywać dystrybucję różnego rodzaju produktów żeby sąd rozstrzygał, czy one mogą być dalej dopuszczone, czy nie. Bądź też ja nie protestowałbym, żeby banki czy instytucje finansowe uzyskiwały zgodę tych instytucji na dystrybucję innych produktów finansowych niż klasyczna bankowość. Poziom demoralizacji tego sektora, który został pokazany jakby w przypadku no powoduje, że są potrzebne elastyczne środki, żeby chronić obywateli, bo... Takie rzeczy, na przykład jak klauzule niedozwolone, w ogóle nie działają ani na banki, ani na ubezpieczenia, na cały ten świat finansów. 9 osiem minut pozostało do 13:00 ponownie na antenie pani Anna Dąbrowska Hanas, zastępca dyrektora departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i pani Ewelina Milan, prawnik uczelnia łazarskiego. Witam panie, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na nasze pytanie, czy nowe uprawnienia są potrzebne. 76% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 24% uważa, że nie. Pani Anna Dąbrowska-Hanas ktoś pyta, czy firmy wymieniane w mediach jako niegrające fair nie będą mogły na przykład pozwać uokik za utrudnianie prowadzenia biznesu albo bezzasadne oczernianie? Oczywiście taka możliwość istnieje, ale tylko pod warunkiem, że prezes urzędu naruszy przepisy prawa, dokonując na przykład ostrzeżeń publicznych, o których mówiliśmy, czyli warunkiem sukcesu tych firm przed sądem będzie wykazanie bezprawności naszych działań. To oczywiście mamy nadzieję nie nastąpi, dlatego że prezes urzędu stara się działać wyłącznie zgodnie z prawem, podejmując każdą decyzję. Ewelina Milan powiedziała Pani takie zdanie dla dziennika. Taka kontrola nie spowoduje zaprzestania łamania prawa. No, zgoda tak zapewne się nie stanie, ale parę firm być może zastanowi się, co proponuje, jeśli będą narażone na napiętnowanie w środkach masowego przekazu. Choćby to mogą uwzględniać przy projektowaniu swojej działalności gospodarczej. Oczywiście kary nakładane przez prezesa urzędu, decyzje wydawane nie spowodują tego, że nagle wszyscy przedsiębiorcy zaczną działać zgodnie z prawem. Ale z drugiej strony nie ośmieliłabym się powiedzieć, że te działania są niepotrzebne. Wręcz przeciwnie... Taka, taki publiczno-prawny nadzór, możliwość nałożenia kary na przedsiębiorcę działającego nierzetelnie, nieuczciwie, nie fair ma skutek odstraszający i zniechęca przedsiębiorców do podejmowania takich nieuczciwych działań. Także, także w dalszym ciągu uważam, że jak najbardziej te środki, które są przewidziane w nowelizacji, wzmocnią prezesa urzędu w wykonywaniu jego funkcji. Pani Ewelina Milan, słyszymy się? Tak, tak, tak. Tak. Sądzi pani, że te wszystkie rozwiązania, są w pewien sposób również szkodliwe, bo wyłączą na przykład czujność konsumentów. Ktoś pomyśli, skoro jest urząd, skoro jest nadzór, kontrola, to ja już niczego nie muszę sprawdzać. Panie redaktorze, mnie się wydaje, że to, co mamy do tej pory już jest dobre, tak? Bo Planując swoją działalność gospodarczą, ci, którzy nie chcą złamać prawa, już powinni go nie łamać. Tak? Regulacje są, wiadomo, że są kary. Mm -hmm. Pytanie jest, dlaczego mimo tego, że wiedzą, że są kary, je łamią. Natomiast faktycznie stoję na stanowisku tego, że po pierwsze ta nadmierna kontrola spowoduje wyłączenie czujności u konsumenta, a nie da się wszystkiego skontrolować. Tak? My możemy teraz skontrolować wszystko, wszystkie, powiedzmy, polisolokaty. Ale co, za chwilę będziemy kontrolowali wszystkie umowy w zakresie edukacji w sektorze prywatnym, a za chwilę co będziemy kontrolowali? Wszystkie umowy z dostawcami energii? Nie da się, tak? Żeby to nie spowodowało też takiego paraliżu w Łokiku, tak? I skupiania się... Tylko i wyłącznie na kontroli. Teraz zacznijmy wszystko kontrolować. I Kowalski pójdzie i powie, przecież to już na pewno było skontrolowane. Hmm. Tak a propos kontroli, jeszcze jedno pytanie do pani Anny Dąbrowskiej-Hanas. Czy urząd zajmuje się, czy planuje być może zajęcie się opłatami od monitów? To są takie opłaty nakładane przez firmy <śmiech> leasingowe, banki, parabanki niekiedy te opłaty są bolesne, są po prostu absurdalnie wysokie. Z tego, co mi wiadomo, urząd właściwie stale tego rodzaju opłatami się zajmuje. W tej chwili kończą się lub są jeszcze w toku postępowania dotyczące pobierania różnego rodzaju opłat, w tym opłat za monity przez firmy pożyczkowe. Także my ten temat stale uwzględniamy w swoich działaniach. I jeśli państwo mają sygnały o nieprawidłowych działaniach przedsiębiorców w tym zakresie, no to oczywiście takie sprawy są, czy będą przez nas analizowane. Anna Dąbrowska-Hanas, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ewelina Milan-Prawnik, wykładowca uczelni łazarskiego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za 3,5 minuty, godzina 13. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.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 Siedem lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex.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 Polo Market, mój ulubiony